Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 kwietnia minęła 9. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik zapraszamy na serwis Trójki. Polityczny spór wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego nadal nierozwiązany. To poprzednia władza zniszczyła państwo, mówił w Trójce profesor Marek Zafian. Strajk Lufthansa w Niemczech dotyczy też polskich pasażerów. To jest precedens. Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odebrał ślubowanie od dwojga. Pozostałych czworo złożyło wczoraj ślubowanie wobec prezydenta przy nieobecności prezydenta. Kancelaria prezydenta ślubowania nie uznaje, podobnie jak prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. A sprawa jest komentowana w Sejmie, o czym opowie Małgorzata Naukowicz, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Marszałek Włodzimierz Czarzasty oświadczył, że procedura w sprawie ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego jest zamknięta. Dodał, że do ślubowania doszło przed marszałkiem Sejmu, wobec notariusza, a akt ślubowania przekazano Karolowi Nawrockiemu. Jak mówił obecna koalicja obiecała przywrócić Trybunał Obywatelom i temu służyła wczorajsza uroczystość. Trybunał ma wrócić do pracy, a politycy do odpowiedzialności. Sprawy uważam na dziś za zamknięte. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki mówił, że ślubowanie nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego powinno nastąpić w obecności prezydenta. Złożone zostało pewne oświadczenie przez osoby wybrane na funkcję sędziów Trybunału Konstytucyjnego wobec notariusza i taka jest tego konstatacja, takie są fakty. Cała szóstka stawiła się wczoraj do pracy w Trybunale Konstytucyjnym. Prezes Bogdan Świeczkowski stwierdził, że czworo nie objęło urzędów, a sędziowie zapowiedzieli, że zamierzają stawiać się do pracy. Małgorzata Naukowicz, dziękujemy za relację. Profesor Marek Safian, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówił w bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, że obecne zamieszanie wokół sędziów Trybunału to efekt intencjonalnych działań poprzedniej władzy która polegała na niszczeniu krok po kroku poszczególnych niezależnych instytucji tego państwa. Parajrzując Trybunał Konstytucyjny poprzez właśnie nieprzyjęcie przez pana prezydenta Andrzeja Dudę ślubowania, przez y, trzech wybranych poprawnie y, powołanych sędziów. Następnie kolejne etapy, które dotyczyły sądów powszechnych, całkowita dewastacja jakby, prawda, w struktur samorządu sędziowskiego. Potem wreszcie krok w kierunku Sądu Najwyższego, który został też zdewastowany, Cała rozmowa z profesorem Markiem Safianem na stronie Internetowej Trójki na YouTubie. Od 1 września w szkołach podstawowych ma obowiązywać zakaz używania telefonów komórkowych podczas przerw i zajęć lekcyjnych. Do 23 kwietnia trwają konsultacje publiczne projektu ustawy w tej sprawie. Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz mówi, że od zakazu będą wyjątki i dotyczyć będą kwestii medycznych. Czy wyjątkowych sytuacji, w których dyrektor-nauczyciele decydują się na pozwolenie dziecku skorzystania z telefonu. Takim przykładem myślę, może być kwestia stanu lękowego, jakiejś sytuacji, w której dziecko potrzebuje skontaktować się z rodzicami. Dotychczas w szkołach nie obowiązywał jednolity formalny zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Projektowana zmiana ma na celu uporządkowanie sytuacji. Od północy strajkuje personel pokładowy Lufthansa. Ponad pół tysiąca połączeń i niemieckiego przewoźnika zostało odwołanych. Protest najmocniej dotyka lotów z Monachium i Frankfurtu nad Melem.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 Codawcy według związkowców jest daleka od ich oczekiwań. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Strajki też na włoskich lotniskach. Więcej na temat sytuacji linii lotniczych po serwisie w programie Winien i Ma. Klimat. Na północy i na wschodzie jakość powietrza jest bardzo dobra. Na Górnym Śląsku i w okolicach Krakowa umiarkowana, dostateczna albo zła. Ponad 30% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń energochłonnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl A teraz energetyczny Dariusz Urbanowicz, Sport. Od dziś w Gliwicach wielkie weekendowe święto tenisa. Turniej żeński o puchar Billie Jean King. Polki zagrają z Ukrainkami. Ze startu jednak wycofała się i to już dwa tygodnie temu. Iga Świątek, co znacznie skomplikowało sytuację, na papierze. A co wydarzy się na korcie, to się okaże, mówi kapitan reprezentacji Dawid Celt. Nie wiem, czego się spodziewać, ale przede wszystkim postaramy się wykorzystać to, że gramy u siebie, postaramy się wykorzystać te dni treningowe, które są za nami i jeszcze przed nami, będziemy patrzeć o każdy punkt, tak jak zawsze i to będzie nasze nastawienie, zobaczymy, stroną to da się nas to zaprowadzi. Natomiast niezależnie od tego, co stoi po drugiej stronie siatki, staramy zawsze się grać o zwycięstwo i myślę, że tutaj to się nie zmieni. Na pierwszy ogień pojedynek Magdaliner z Ko Martą Kostiuk, a następnie rywalką Katarzyny Kawy będzie Elina Switolina. Na sobotę zaplanowano debel. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa zagrają z Nadio i Ludmią Kiczenok. Stawką spotkania jest awans do turnieju finałowego Billie Jean King, który odbędzie się w Szencen we wrześniu. Klarują się kwestie obsady decydujących faz niektórych rozgrywek. W finale Pucharu PZPN zagrają Górnik Zabrze z Rakowem Częstochowa, który wczoraj po rzutach karnych wygrał z GKS-em Katowice. W półfinałach Ekstraklasy Siatkarzy, Warta zagra z Resowią, a Projekt z Bogdanką. Nastał ten dzień, dzień rozpoczęcia rajdu Chorwacji. Wśród zawodników, którzy zmierzą się z trudami czwartej rundy sezonu WRC, nie zabraknie Kajetana Kajetanowicza i Macieja Szczepaniaka, mówi kierowca Orlen Rally Teamu, czyli Kajto.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 A my z prawnym tempem zapraszamy na popołudniową porę. Wtedy wróci sport. Chwilę po 16.00. Na zachodzie wieczorem może lekko padać, na wschodzie więcej chmur, ale z rozpogodzeniami na termometrach dziś od 5 stopni na Podkarpaciu do 9 w centrum i 11 na zachodzie. W najbliższym czasie wciąż będą możliwe nocne przymrozki mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Weekend, początek przyszłego tygodnia, nadal spadki temperatury przy gruncie jak najbardziej są możliwe. Dopiero w połowie przyszłego tygodnia spodziewamy się ocieplenia. W ciągu dnia już nawet lokalnie to na termometrach i 20 stopni się pojawi. Niestety ocieplenie nie potrwa długo pod koniec kwietnia i na majówkę znów ma być chłodno.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 Żegnamy. Reklamy. 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Mamy piątek, 10 kwietnia, 12 minut po 9. Michał Jakubik, Monika Suszek i Sylwia Zadrożna. W takim składzie mówimy Państwu. Dzień dobry. Winien i ma. Stopy procentowe w kwietniu bez zmian. Zmian może nie być nawet do końca roku, a tymczasem popyt na kredyty mieszkaniowe bije rekordy. Jak podało Biuro Informacji Kredytowej, w marcu o kredyt na mieszkanie wnioskowało około 3000 osób dziennie. Wybieranie krajowych firm, priorytetowe traktowanie rodzimego przemysłu i stawianie Polski na pierwszym miejscu zawsze, kiedy to możliwe. Local Content to nowa koncepcja rządu wspierająca krajowy przemysł i repolonizację gospodarki. RegioJet wycofuje się z połączeń kolejowych po Polsce. Nastąpi to 3 maja. Czeski przewoźnik nadal będzie obsługiwać połączenia międzynarodowe na trasach Przemyśl-Kraków-Praga oraz Warszawa-Praga.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 Dzisiejszy strajk personelu pokładowego Lufthansa dotyka pasażerów tej linii lecących z i do Polski. To już trzecia duża akcja protestacyjna w Lufthansa w tym roku. Wcześniej strajkowali piloci. Wejście na molo w Sopocie znowu płatne. Ceny biletów pozostały na poziomie z roku ubiegłego, czyli za bilet normalny zapłacimy 10 zł, a za ulgowy 5. Opłaty będą obowiązywać do końca września. A w naszym studiu pojawili się goście, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztożek z Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. I dr Piotr Bartkiewicz, ekonomista Banku PKO S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. I jestem ciekawa na początek, czy mają Państwo jakiś pomysł na y, naszą nazwę y, nowej koncepcji rządu wspierającej y, krajowy przemysł i repolonizację gospodarki, czyli polskie określenie dla local content? Wkład krajowy. Tylko to tak nie brzmi ładnie jak local content, No rozumiem. właśnie. Czyli PR zostajemy przy angielskiej. nazwie kierowcy pewnie mm, podpowiedzieli, że będzie to brzmieć lepiej. Panie doktorze, jakieś e, no, pomysły? Wkład krajowy, wkład krajowych dostawców to, to, to jest naturalne, profesjonalne tłumaczenie, ale no, no, można, można myśleć o czymś bardziej podniosłym jak, jak, jak współczynnik polskości w, w, w produktach, ale to myślę, że, że e, to nie jest do końca ta... ta, ta, ta ten kierunek w retoryce, który, który, który, się, który jest dominujący w polskiej polityce gospodarczej, może dobrze, ale cóż, no. Z... Tak, z... myślę, w tą stronę pójdziemy. Na razie jednak rzeczywiście local content. A jak się sama ta koncepcja państwu podoba, czyli wspieranie krajowych firm, stawianie polskich firm na pierwszym miejscu? Muszę powiedzieć, że w momencie, kiedy był jakiś czas temu, no to już było wiele miesięcy temu, pojawiła się w przestrzeni publicznej ta informacja, że rząd będzie chciał pójść właśnie w, w, takich, w kierunku takich rozwiązań, żeby w większym stopniu w łańcuchy dostaw włączyć polskie przedsiębiorstwa. Sobie pomyślałam, no jest rynek, tak? Rynek powinien działać. Ale mam kontakt z przedsiębiorstwami przedsiębiorcami i oni zwrócili mi uwagę i wydaje mi się, że słusznie, na to, że bardzo często polskie firmy zamawiając, szukając poddostawców i zamawiając wybierają zagranicznych dostawców. I często też i też pewnie można sypać przykładami. Nie jestem upoważniona, więc nie mogę tu rzucić tych przykładów, ale naprawdę mamy świetne firmy, które świetnie sobie radzą na rynkach zewnętrznych Konkurują i, nie, nie, I to nie jest konkurencja kwestia ceny, tylko konkurują jakością, stopniem innowacyjności, nowymi technologiami. Naprawdę świetnie sobie radzą na rynkach europejskich i w Stanach. Natomiast te ich produkty, które świetnie się sprzedają właśnie na rynkach zewnętrznych, właściwie bardzo trudno sprzedać polskim firmom, które tego typu produktów poszukują. Dali mi mnóstwo przykładów i wydaje mi się, że jeżeli uda się zbudować takie relacje między polskimi firmami, ale nie po to, żeby nie wiem, na siłę kupować polskie produkty, te komponenty do produkcji, tylko po to, żeby rzeczywiście w te łańcuchy dostaw włączyć polskie firmy, to będzie wartość dodana i, i jeśli to pójdzie w tą stronę, to y, trzymam za to absolutnie kciuki, aczkolwiek jeśli mogę jeszcze jedno zdanie, oczywiście muszę zobaczyć też jakby uregulowanie całej y, sprawy, natomiast to, co się pojawiło, jeśli chodzi o to, jak y, budować taki wskaźnik y, mówiący o tym, czy firma, y, no, nazwijmy to jest Polska, Polska czy, Polska, czy mhm. ten wkład Polski będzie zapewniony, to muszę powiedzieć, że nie do końca te komponenty, te, te składowe mi się e, podobają, bo na przykład 10% w tych 100%, które będą do wskaźnika liczone, tylko 10% czy aż 10% ma, będą miały firmy, które e, e, mają głównie obroty na rynku polskim. No, to wyklucza właśnie takie firmy, które świetnie sobie radzą na, polskie firmy, które radzą sobie świetnie na zewnątrz, co oznacza poza polskim rynkiem, co oznacza yy, no, że jakby są zweryfikowane yy, jakość ich produktów, technologia, którą stosują, yy, jest zweryfikowana, więc może warto by było jednak jeszcze pomyśleć o tym, jak ten wskaźnik budować, który będzie miał yy, oceniać, czy to jest local content, czy nie Czyli jest. Nie. Panie doktorze, jak pan patrzy na koncepcję... Ja problem z tą koncepcją, bo my tak naprawdę próbujemy w język ekonomiczny i nawet nie tyle nie w język, co nawet w liczby, w statystyki, ubrać koncepcję, która w gruncie rzeczy na jakimś takim bardzo fundamentalnym poziomie nie jest ekonomiczna, bo chodzi o bezpieczeństwo o, o, o, i, o, i to nawet o bezpieczeństwo nie, nie, nie szeroko pojęte, tylko w jakichś takich konkretnych łańcuchach dostaw, w przypadku konkretnych produktów, w konkretnych branżach i, i, i tak dalej. Natomiast, no to też jest tak, że ten local content jest, jest modny, bo to nie jest, to nie jest tak, że Polska wymyśliła tę ten, ten koncepcję. To się zaczęło pojawiać w unijnych koncepcjach, w unijnych deklaracjach, w unijnych strategiach, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy my tego typu slogany słyszymy w polityce gospodarczej, bo słyszeliśmy o nearshoringu, Friendshoringu, o, deglobaliz o deglobalizacji, o, o, co, o skracaniu łańcuchów dostaw i tak dalej. Myślę, że stuknęło już mniej więcej 10 lat, jak, jak, jak, jak, jak zaczęliśmy tego typu tematy w polityce gospodarczej mielić, ale nic z tego nie wyniknęło. Globalizacja się nie cofnęła. To nie jest nie, Jeżeli w ogóle, to, my jest, to to jakby wymiana handlowa za granicą jest, jest większa niż była zależność od dostawców zagranicznych, w szczególności od Chin, prawdopodobnie wzrosła w tym okresie. Także... Myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim też roz, rozdzielić y, ten aspekt bezpieczeństwa, który będzie wycinkowy, sektorowy, być może też, też, też może być rozwiązany nie tylko no, z deklarowaniem powiedzmy udziału krajowych dostawców, od aspektu makroekonomicznego, który zależy od, y, no, szerzej od nastawienia polityki, go, polityki gospodarczej w, w całej Unii, bo musimy, mu, musimy myśleć o, o tym jako, o cał, całym, orga, jako o jednym organizmie gospodarczym, ale też prawdopodobnie od y, no dyplomacji gospodarczej, bo my się <coughs> gdzieś na jakimś etapie trzeba, pewnie, trzeba pewnie będzie prawdopodobnie dogadać się z, z Chinami na jakiś stabilny układ gospodarczy, bo ewidentnie obecny układ nie jest postrzegany jako stabilny przez polityków w Europie. Okej, okay. natomiast no, z, z działania, które, które są podjęte są pewnie prawdopodobnie daleko niewystarczające. Zobacz, y y y jeśli y y można, znaczy stabilny układ z Chinami jest niemożliwy, dlatego że te Część polityczna generuje hmm. niestabilność i ryzyka, prawda? Czyli nawet jeśli mamy świetne oferty, dobre już dobre produkty, e, m, relatywnie hmm. tanie, czyli w porównaniu z tym, co na rynkach światowych można dostać, to nigdy nie będziemy mieć stabilności politycznej tam e, i polityka będzie jednak ingerowała w e, m, no, te relacje no Chiny reszta jest. świata. Ja się zgadzam. Być może stabilna równowaga polega na tym, że, że powstanie kilka bloków handlowych. Nie wiem, to być może optymalnie byłoby, tak, że, że, że będziemy w jednym bloku ze scenami zjednoczonymi, które tego nie chcą. Być może ten statek odpłynął i będziemy odgrodzeni jako szeroko pojęty kolektywny zachód gospodarczy od Chin. Natomiast no to to, to się wydarzy pewnie za, za ileś tam lat. Ja nie, nie, nie, nie, nie mówię, że możemy się, że tak powiem, dogadać na, na, na, na obecnych warunkach, czy tak powiem w ramach jakiegoś tam paradygmatu o wolnym handlu z Chinami, bo być może to faktycznie jest niemożliwe. Zobaczymy jak to będzie działać. Na razie Local Content został jako koncepcja oficjalnie ogłoszony, a został ogłoszony w Toruniu i tam nastąpiło, też, nastąpiło podpisanie umowy między krajowymi firmami Apatorem i Eneo na dostawę około 750 tysięcy inteligentnych liczników. Zobaczymy jak inne firmy będą tutaj współpracować. A tymczasem od północy strajkuje personel pokładowy Lufthansa. Niemiecki przewoźnik odwołał kilkaset lotów także do Polski. Pracownicy walczą tam o swoje miejsca pracy. Protest ma potrwać do godziny 22.00, ale dzisiaj także mamy strajk na włoskich lotniskach. Podróżni mogą się spodziewać utrudnień w godzinach od 13.00 do 17.00. Samoloty mogą być opóźnione, a nawet odwołane.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 do północy będą strajkować, żądając podwyżek uposażenia, pracownicy lokalnego transportu publicznego w Wenecji Euganejskiej, Umbrii i Kampanii. Możliwe są opóźnienia i zmiany tras. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym. No dużo utrudnień spada na osoby podróżujące, bo z powodu wojny na Bliskim Wschodzie drożało bardzo też paliwo lotnicze. Na niektórych lotniskach we Włoszech w tym tygodniu zaczęło go brakować. Tam były wprowadzane już pewne ograniczenia. Jak paliwo drożeje, to i ceny biletów mogą pójść w górę. Teraz jeszcze strajki dochodzą, czy w takim razie trudny sezon dla osób latających przed nami. Panie doktorze. No, na to wygląda. No, nie możemy uciec od faktu, że paliwo lotnicze zdrożało od początku roku mniej więcej dwójpółkrotnie, od początku od wybuchu wojny dwukrotnie. Także to jest, to jest bardzo duży skok, więc on musi się przełożyć na wzrost cen biletów lotniczych. No, do tego trzeba dołożyć, oprócz samego efektu cenowego, prawdopodobnie no, ograniczenia w dostępności nawet paliw. No, bo Ze względu na to, że my jesteśmy generalnie, w, w, w, my jako Europa, jako kontynent, jeżeli chodzi o... o Produkty ropopochodne o destylaty jest, nie, nie jesteśmy samowystarczalni, więc, więc tutaj no brakuje prawdopodobnie w, w niektórych miejscach albo może brakować paliw płynnych. Plus, to też nie jest tak, że Europa jest samotną wyspą, bo, bo, w, wie, bo w Azji generalnie problem paliwowy jest, jest, nawet, moc, jest nawet bardziej dotkliwy niż, niż, niż w Europie. Tylko my o tym nie słyszymy, bo z bo no, siłą rzeczy jesteśmy skoncentrowani na, na wiadomościach z um, na najbliższej zagranicy, więc to jest drugi problem. Trzeci to jest oczywiście kwestia zwiększonego ryzyka, yy, które towarzyszy ustalaniu tras, bo, bo umówmy się, że, że my tak naprawdę niedawno stosunkowo mieliśmy problem z y, lataniem przez Bliski Wschód. Dla, biorąc pod uwagę to, że zamknięta jest przestrzeń powietrzna Rosji i Białorusi, biorąc pod uwagę to, że, że są działania wojenne na, na Bliskim Wschodzie, no to dla mm, lotów na, na Daleki Wschód zostają bardzo wąski korytarze. Tak naprawdę lecimy nad Kaukazem i później nad, nad Azją Środkową, ale to, to, jest, to jest wąska, ciężka, cienka stróżka, która... W przypadku eskalacji konfliktu, oczywiście na to się w tym momencie nie zapowiada, no bo generalnie traktora jest inna, ale mogłoby być inaczej i, i jakby nic nie jest dogadane, dopóki nie jest dogadane. W przypadku eskalacji no mogłoby się okazać, że nawet ta cienka stróżka jest zamknięta, bo, bo nagle się okazuje, że Azerbejdżan jest, jest, jest, jest częścią tego konfliktu. To takie ryzyka, takie ryzyka istnieją na stole. Takie ryzyka pewnie muszą być brane pod uwagę przez decydentów i to też mu, i jakaś premia za ryzyko dodatkowo pojawi się w e, cenach biletów lotniczych. Także tutaj no, no, no nie ma dobrych wieści w tym sensie, że po prostu to jest konflikt, który pod każdym względem wpływa negatywnie na e, dostępność e, i ceny paliw. Pani doktor, nie ma żadnych dobrych wiadomości? Tutaj dla latających? No, no chyba, nie, chyba nie bardzo, bo absolutnie no, trzeba zakładać, że mm, ceny biletów lotniczych pójdą w górę. Po, na rodzinną sytuację się powołam, mąż przez lata pracował w locie, więc wczoraj go zapytałam plus minus, jaki jest udział paliwa w kosztach operacyjnych oczywiście, no bo mogą być dodatkowe koszty finansowe, więc tego nie liczymy w kosztach y, y, operacyjnych. Y, I on powiedział, że to jest gdzieś 25-30% w liniach tradycyjnych. Natomiast oczywiście w low costach, w liniach low costowych y, no to będzie znacznie, y, znacznie więcej, tak? Y, y, dlatego, że tam wszystkie inne koszty można ciąć, a y, paliwo y, bardzo trudno, y, koszty paliwowe y, obciąć. Więc jeżeli mamy tak silny wzrost wzrost y, y, cen paliwa lotniczego, no to automatycznie y, to nie będzie 30%, tylko będzie znacznie więcej, y, czyli y, no, trzeba liczyć, że te 15-20% bilety y, podrożeją. Oczywiście to uderza. Znaczy, myślę, że wszyscy, którzy gdzieś planowali, ale jeszcze nie sformalizowali tych swoich planów wakacyjnych, wyjazdowych, kiedykolwiek miały one się odbyć w tym roku, to no może warto pomyśleć o tym, żeby to troszkę odłożyć albo zmienić koncepcję, przeczekać, zobaczyć, jak sytuacja będzie się rozwijać. Może szybko się to jakoś rozwiąże, przynajmniej w obszarze cen. Natomiast absolutnie z panem doktorem się zgadzam, że tu jest długoterminowy czy średnioterminowy problem z dostępem, z podażą, tak? dlatego że infrastruktura jednak została zniszczona i jak widać, mimo tego, że teoretycznie te działania wojenne zostały zawieszone, to mieliśmy jednak atak na tak. infrastrukturę w Arabii Saudyjskiej wczoraj, więc to cały czas się dzieje i odbudowa tej infrastruktury który będzie trwała, więc to na pewno będzie wpływać także na utrzymanie się tych podwyższonych cen i mniejszy dostęp do paliwa lotniczego tutaj wygranymi są te linie lotnicze, które ubezpieczyły się od wzrostu cen paliwa, czy co, co do zasady w swoim modelu biznesowym mają to, że po prostu co roku ubezpieczają się od wzrostu cen, czy od zmiany cen paliw. Natomiast trzeba pamiętać nie tylko o nas, turyst, turystach potencjalnych, ale także i o liniach lotniczych, ale także oczywiście o biurach podróży i o tym, że nasze, szczególnie wyjazdy właśnie na daleki wschód, to są kraje relatywnie e, słabo rozwinięte, biedne, więc e, to także będzie rodzić bardzo poważne problemy będzie. w ich gospodarkach, no bo jednak turystyka to jest bardzo duży wkład we wzrost gospodarczy. To z pewnością wygranymi mogą być nasi hotelarze, bo w tym roku być może jednak więcej osób zostanie w kraju na krajowe wakacje, aby tylko lato było słoneczne no i ale ciepłe. Ale to oznacza, że jeśli popyt rośnie, to rośnie, tak. e, a podaż jest Jaka jest, to hoteli, pensjonatów, miejsc noclegowych, no to automatycznie trzeba liczyć się też z wyższymi cenami. Państwo na razie jeszcze nie robią planów na wakacje. Albo bliżej, zmieniają. Ja nie, ja nie zdążyłem zrobić. O, no to mam jest pan problem. Ja robiłam plany owszem, ale na, na wczesną jesień, tak to określę, ale to może też się pod znakiem jeszcze. Zapytania trochę uspokoi to sytuację. Stoi. Zobaczymy, jak będzie. No właśnie, wojna na Bliskim Wschodzie utrudnia życie kierowcom, osobom podróżującym samolotami, tak jak mówiliśmy przed chwilą, ale też wpływa na sytuację kredytobiorców, bo podobno, gdyby nie konflikt, to pewnie na zakończonym właśnie posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w kwietniu mielibyśmy kolejną obniżkę stóp procentowych. Obniżki nie było, no i wszystko wskazuje na to, że nie będzie jej do końca roku. Co państwo na to? Panie doktorze. No. Tak jest. Znaczy, mm. no, przed, przed wybuchem wojny na, na, na stole leżał, leżał trochę inny scenariusz. Z inflacją del, jednak del, delikatnie poniżej celu, w dolnym paśmie odchylenia od, od, od celu, z otwartą przestrzenią do, do dalszych cięć. Natomiast, no, teraz mamy szok naftowy. Oczywiście on, jego własności, czy, czy to, jak on działa na gospodarkę, sprawiają, że, no, nie trzeba podwyższać stóp w reakcji na, na, na, na, na wzrost cen pali, zwłaszcza w takiej skali jak teraz i w takich warunkach, w jakich to, to się odbywa, bo to nie jest 2022. Zresztą prezesem Prezesent WP wczoraj bardzo dobrze to, to scharakteryzował no różnicę między dziś, dzisiejszą sytuacją a sytuacją z 2022. No i jakby optymalna strategia dla Banku Centralnego w tym momencie to jest prawdopodobnie nic nie robić. Siedzieć, czekać, obserwować ostrzegać przed ewentualnymi tak zwanymi efektami drugiej rundy, ale no nie ma w tym momencie w gruncie rzeczy powodu, dopóki trwa wojna i dopóki nie wiemy, jak, jak, jak, jak długo e, będą rynki energii będą zaburzone przez, przez wojnę i jej skutki, no to, to, to jest po prostu czekanie, więc to, to, obserwu, to, to obserwujemy. Także no, z, myślę że to, myślę, że dogodniejsze warunki do, do cięć stóp procentowych no, pojawią się w 2027, wtedy, kiedy no, nawet czysto mechanicznie na, te efekty wojny znikną z, z, ze wskaźników cen dóbr i usług konsumenckich, kiedy wzrost prawdopodobnie będzie słabszy z różnych niż w tym roku z różnych powodów. No, z, ze względu na spowolnienie w gospodarce światowej, ze względu na efekty ewentualnych podwyżek stóp procentowych za naszymi granicami, bo no, no, na to się, to, to, to coś takiego się kroi we Frankfurcie i ze względu na to, że no, z, zjedziemy z pewnej inwestycyjnej górki. Także wzrost będzie słabszy, inflacja będzie niższa w przyszłym roku. Myślę, że lepsze wieści dla kredytobiorców to, to jest 2027 wiosna. Mm. Pani doktor, też wait and see, tak? Jak już <tut> po angielsku <tut> czasami jedna, chcemy coś jedna, wtrącić. Jedna uwaga do tego, o czym przed chwilą pan doktor mówił, a mianowicie e, e, mamy kompletną nieprzewidywalność administracji amerykańskiej. Więc mm, no, kto spodziewał się e, takiej hmm. skali a, m, tego, co dzieje się w, e, w Zatoce? Czy na Bliskim Wschodzie i efektów takich, jakie, jakie mamy. No Podejrzewam, że okej, okay, może myślano o tym, że będzie plus minus taka ingerencja jak w czerwcu zeszłego roku Stanów Zjednoczonych, czyli ta dwunastodniowa, tak zwana dwunastodniowa wojna Stanów z Iranem. I okej, okay, wszystko się uspokoi, natomiast skala tego, co się dzieje i jej wpływ na całą światową, globalną gospodarkę jest po prostu nieprawdopodobny. Więc też ja muszę powiedzieć, że nie jestem w stanie przewidywać kompletnie niczego, bo nie wiem, co administracja, mówię bardzo ogólnie, co administracja amerykańska może wymyśleć. Natomiast ja ciągle się buntuję przeciwko mówieniu o tym, że stopy procentowe maleją i dzięki temu, w kieszeniach kredytobiorców pozostaje trochę więcej pieniędzy? Tak. Tylko pamiętajmy, że kredytobiorców jest, nie wiem, 2,5 2 miliona, a Polaków, którzy mają swoje oszczędności jako depozyty w bankach, no to jesteśmy powiedzmy około 30 milionów, tak? No bo dorosłych plus troszkę pewnie nastolatków, jak rodzice im konta z jakąś tam niewielką kwotą otwierają. I nie martwimy się, że obniżenie stopy procentowej tej referencji, Narodowego Banku Polskiego spowoduje także obniżenie oprocentowania depozytów, więc mówmy o dwóch tak, stronach i, Oczywiście. i konsekwencjach tego dla tych, którzy mają kredyty i dla tych absolutnej większości, którzy mają depozyty. To bez dwóch zdań, czyli na razie czekamy, patrzymy, obserwujemy, no i czekamy jakie będą kolejne decyzje Rady. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek i Piotr Bartkiewicz nadal w naszym studiu, ale teraz przenosimy się na chwilę na Węgry. Tam w najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. Węgry, które należały do gospodarczej czołówki Europy Środkowo-Wschodniej zmagają się teraz ze spadkiem produkcji przemysłowej i inwestycji. Jak wynika z raportu Koniec Orbanomiki od lidera do outsidera przygotowanego na zlecenie Fundacji Przyjazny Kraj, węgierska Gospodarka zdominowana przez przedsiębiorstwa państwowe powiązane z władzą nie poradziła sobie z kryzysami takimi jak wojna w Ukrainie czy pandemia COVID-19. Zamrożenie unijnych funduszy z powodu konfliktu o praworządność doprowadziło między innymi do spadku inwestycji na Węgrzech prawie o 20%. Gospodarka pozostaje skupiona w rękach dużych państwowych przedsiębiorstw powiązanych z obozem rządzącym, co odbija się czkawką w czasach globalnych kryzysów. Przy wykorzystywaniu zamówień publicznych do wzmacniania krajowych przedsiębiorstw, co my też robimy w Polsce, trzeba dbać o konkurencję. Konkurencja jest istotą rozwoju gospodarczego. Powiedział Ignacy Morawski z Centrum Analitycznego Spot Data. Rząd Wiktora Orbana podkreśla znaczenie suwerenności wewnątrz Unii Europejskiej. Tymczasem prawie 75% Węgrów opowiada się za przyjęciem euro. Węgrzy chcieliby porzucić własną walutę, czyli najważniejszy ekonomiczny atrybut suwerenności. Wyborcy głosują również portfelami. Wśród krajów Unii Europejskiej tylko przeciętny łotysz może kupić za miesięczną pensję mniej niż przeciętny Węgier. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. Ja dodam tylko, bo wczoraj Polski Instytut Ekonomiczny też przygotował taką analizę węgierskiej gospodarki. Przypomniał o, o tym, że w ubiegłym roku wzrost PKB na Węgrzech wyniósł tylko 0,4%. Bardzo wysoka inflacja, najwyższa w Unii Europejskiej. Płace spadały. Jak państwo patrzą na problemy gospodarcze Węgier? Kto pierwszy się zgłasza? To może Pan ja doktor za, to, to, to może ja zacząć. <grym> proszę, proszę. C, nawet abstrahując od, od Węgier no, wiemy z badań, że no, powiedzmy, po, szeroko pojęty populizm. Czy, czy Populistyczna polityka gospodarcza ma jak najbardziej realne koszty gospodarcze w postaci utraconego dobrobytu, niższego wzrostu gospodarczego, niższego wzrostu płac i tak dalej. Jakby Węgry się po prostu wpisują w ten obraz, a to, to nie są pierwsze, nie są ostatnie i, i, nie, i, i, i będziemy mieli jeszcze wiele takich przykładów w przyszłości. Natomiast no, nie da się nie, nie, nie zauważyć faktu, że to jest gospodarka, która została z tyłu względem, względem pozostałych państw regionu ten proces przyspieszył po, po, po covid ie kiedy się okazało, że ich struktura jest no, nie, nie, być może niedostosowana do, do obecnych szoków, że brak dywersyfikacji, m, m, bardzo silne spięcie z m, niemieckimi łańcuchami dostaw, dużo większe niż w przypadku Polski, jest, jest problemem, ale też jest tak, że zabrakło dodatkowego te, takiego tego silnika wzrostu, który w Polsce w ostatnich kilku kwartałach działał, czyli inwestycji. No, brak środków unijnych jednak ma pewne konsekwencje, więc, więc takich taki argumentów można, to, można te, te problemy yy, wy, wyliczać, można, można o nich mówić dużo, no Generalnie jest to gospodarka, która była... Czy Węgrzy byli zamożniejsi od Polaków przez, przez, przez, de przez dekady. Teraz są, teraz są biedniejsi. Są biedniejsi od, od Rumunów według, według części statystyk. Także no to, to jest jakiś bilans, powiedzmy, ostatnich dekady, czy, czy półtorej dekady na, na, na Węgrzech. i ma to, ma to konsekwencje polityczne w postaci niezadowolenia i pewnie w postaci faktu, że no, te zbliżające się wybory dają być może największą szansę w erze Orbana na, na, na zmianę władzy. Czy tak się faktycznie sta, stanie nie mnie wyrokować, bo to nie znam się na węgierskiej polityce. Tak, zobaczymy w niedzielę. Pani doktor, gospodarka. No tak, zobaczymy. Myślę, że właśnie stan gospodarki o nierosnące wynagrodzenia, właśnie taki odczuwalny spadek dobrobytu przez gospodarstwa domowe węgierskie spowodował jednak nawet w tych grupach, które do tej pory głosowały za Fidecem i Orbanem, że poszukują jednak ci wyborcy innych rozwiązań, więc jakaś szansa na zmianę po 16 latach jest. Zresztą wydaje się, że taki płodozmian polityczny, czyli jednak zmiana władzy od czasu do czasu przydaje się wszystkim, bo też troszkę inaczej się patrzy, na, teraz mówimy o gospodarce, właśnie patrzy się troszkę inaczej i ma się inne pomysły na gospodarkę. No ale widać bardzo wyraźnie, ja myślę, że to powinien być sygnał dla wszystkich, mm, szczególnie tych, którzy mają y, taką tendencję do y, upolityczniania gospodarki, y, że to się po prostu zawsze, prędzej czy później kończy zdecydowanym osłabieniem gospodarki, brakiem szans na rozwój, tak naprawdę wyłączaniem silników, o czym pan doktor przed chwilą mówił, podstawowych silników wzrostu gospodarczego, czyli inwestycji, a w kontekście zmian technologicznych, które się niebywale szybko dokonują, no inwestycje są absolutnie kluczowe. Więc jakaś szansa na zmiany w gospodarce jest, Aczkolwiek no, wchodzę tu niestety trochę w kwestie polityczne, ale też Orban za, zabetonował różne przestrzenie i różne instytucje, które są ważne dla zmian potencjalnych w gospodarce, więc pewnie te zmiany będą, jeśli w ogóle możliwe, no oby. To będą na pewno bardzo trudne. No właśnie, trudne i też długotrwałe, no bo nie da się postawić gospodarki na nogi z dnia na dzień, prawda? No mam nadzieję, że Węgrzy nie oczekują, że to będzie hmm. tak, że następnego dnia już wszystko się zmieni. Natomiast no. myślę, że ten wątek związany z Unią Europejską, tak? takie mm -hmm. tymi wyraźne, wyraźne wskazywanie na Unię Europejską, że to przez nią dzieją się złe rzeczy w gospodarce, bo ze względu na to, że Węgry bardzo silnie dowiadują się o coraz to nowych rzeczach, jeśli chodzi o wzajemne relacje między Węgrami a Rosją, że Węgry tak silnie wspierają Rosję i tym samym są przeciwko wszystkiemu, co się dzieje w Unii Europejskiej, która próbuje jednak ingerować w zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie. No, to spowodowało oczywiście, że napływ środków unijnych został zablokowany i automatycznie też nie wspierało to nawet tych planowanych dzięki środkom unijnym inwestycji, więc to no, mnóstwo rzeczy się na to złożyło, błędy na początku błędy w polityce, a później już szło to ku zagładzie. Zobaczymy jak będzie dalej. Przypomnę wybory na Węgrzech w niedzielę. A ten tydzień przyniósł nam także informacje o kłopotach największej polskiej giełdy kryptowalut. Sytuacja onda krypto z pewnością będzie wyjaśniana i, i chyba nie chcę tutaj rozmawiać o tym, co tam się dzieje, bo tak do końca pewnie tego nie wiemy. Chciałabym Państwa przy tej okazji zapytać, czy to jest sygnał do tego, żeby jednak objąć ochroną klientów na tym rynku? No, wydaje mi się, że... Y, przepraszam, <głos> w, w, w, weszłam w, w, trochę w słowo. Y, y, wydaje mi się, że wszystko wszystkie rynki, które składają się na rynek finansowy, powinny być w większym stopniu niż no, przeciętne rynki produkcyjne powinny być regulowane. Mieliśmy swoje doświadczenia, na przykład, z, nie wiem co pan doktor na ten temat powie, ale mieliśmy swoje doświadczenia z zdecydowanie słabszym regulowaniem rynku bankowości spółdzielczej, no i mieliśmy też swoje automatycznie kłopoty, to zostało jakoś tam naprawione. Natomiast wydaje mi się, że wszystko co wiąże się z finansami, szczególnie tymi finansami, które dotyczą także gospodarstw domowych to ich wyborów, jeśli chodzi o lokowanie w różne aktywa swoich oszczędności, to wydaje mi się, że powinno podlegać jednak dosyć silnej obserwacji przez instytucje, instytucje do tego powołane i powinno to być w jakimś odpowiednim stopniu regulowane. Panie doktorze. No, kryptowaluty wyszły z piwnicy i weszły do mainstreamu. No, one są po prostu jeszcze jednym rodzajem aktywa, w które można inwestować. Okej, okay, one mają jakąś tam taką aurę, no, kontrkulturowości, wyjątkowości, są popularne wśród, wśród młodzieży, są inne, są, są niestandardowe nie, nie i tak dalej, ale to też był taki, no powiedzmy, ich, ich, ich marketingowy chwyt przez, prze, przez lata, że to jest sposób na budowanie alternatywnego systemu finansowego, na wyjście, na, wyjście poza system, który jest opresyjny i tak dalej, było mnóstwo jakby takiego, tak, powiedzmy, tego typu retoryki, no ale jeżeli one wchodzą do mainstreamu, jeżeli one są jakimś tam aktywem, w które można inwestować, to jak inwestujemy w akcje, obligacje, fundu, w, różnego, w private equity i, i, i tak dalej, to, to, to prawdopodobnie powinno być uregulowane dokładnie w taki sam sposób, jak inne aktywa finansowe. I co, we, co ważniejsze, infrastruktura związana z tym, z tym aktywem finansowym, czyli no giełdy, depozytariusze, instytucje i tak dalej, powinny podlegać analogicznym, czy nawet takim samym regulacjom jak instytucje finansowe działające na, na tradycyjnych rynkach, no bo są dość no, konkretne powody, dla których to, to robimy. Tak? Znaczy, no, z, z, z, I i to, to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, że, że mogą się pojawić y, y, y, y, y, y problemy z... z Eee, czy, z, z, z, z, moral hazard, z moral hazardem po, stro, po, po, po stronie zarządzających, że, że generalnie interesy zarządzających czy, czy, czy przechowujących tego typu czy środki czy, czy aktywa mogą być czasami rozbieżne niż, niż interesy samych inwestujących i zadaniem państwa jest to, żeby to wszystko pogodzić i wyrównać, powiedzmy, czy, czy, czy z, z, zapobiegać wszelkiego rodzaju nadużyciom. Także wydaje mi się to, to zupełnie, nieko, zupełnie niekontrowersyjne pod, pod, pod tym względem, bo tutaj no, nie ma żadnego dobrego powodu, żeby traktować w tym momencie, dzisiaj, kryptowaluty inaczej niż e, inne aktywa, zwłaszcza, że one, one też wchodzą do, do mainstreamu jako Podstawa czy jakiś wehikuł płatności, bo i, i to, to jest jak najbardziej przejmowane, powiedzmy, czy, czy to przez, przyjmowane przez banki centralne, przez regulatorów, przez. Instytucje finansowe, które coraz, inten, coraz intensywniej w to, w to wchodzą. No mamy nawet ETF-y na, na kryptowaluty, tak. więc jakby to, to, to już nie jest coś, co, co jest gdzieś tam zdeelowane, powinno być dealowane gdzieś tam na jakichś jakiś giełdach, które powstały kilka, kilka miesięcy temu, czy, czy, czy być handlowane bez, bez, jakiego, bez jakiegokolwiek nadzoru. To jest po prostu aktywo finansowe i traktujmy je tak. Oczywiście no Można powiedzieć, że mm, każdy, kto decyduje się na y, tego typu y, inwestycje, y, robi to na, y, własne, y, na własne ryzyko. Y, tylko y, no, mamy też mnóstwo doświadczeń y, y, z przeszłości, że w momencie, kiedy straty są duże, a mogą być, jeśli coś jest niekontrolowane, nienadzorowane, to później wszyscy odwracają się w, w kierunku państwa i mówią, no to niech państwo reaguje. Dlaczego nie reagowało do tej pory? Dlaczego nie stworzono instrumentów pozwalających na, pozwalających na kontrolę? Ktoś może powiedzieć, no ale mamy giełdy, gdzie te ryzyka też oczywiście są, bo przecież ceny akcji rosną, ceny akcji spadają. Tu nie ma żadnej gwarancji. To nie jest tak, że włożę pieniądze do banku na depozyt i bank mi mówi, że to będzie dawało mi taki, taki dochód, bo jest to zdefiniowane na początku i jakby nie ma tutaj żadnych możliwości zmiany. No, są różne instrumenty na rynku, tylko proszę pamiętać, że na przykład giełda no jednak ma punkt odniesienia. Znaczy akcja jest aktywem, które dotyczy konkretnego przedsiębiorstwa. My możemy się jemu przyjrzeć, jak się rozwija, Możemy się przyjrzeć rynkowi, na którym, czyli branży, w której to przedsiębiorstwo działa. Możemy sobie przeanalizować historycznie różne rzeczy. Oczywiście to nie gwarantuje tego, czy dalej będą wzrosty. To nie gwarantuje, że za chwilę będą spadki. No ale gdzieś jest ten punkt odniesienia, możemy się zastanowić. Tutaj przy kryptowalutach mamy sytuację, w której tak naprawdę nie do końca wiemy, jakie czynniki decydują o tym, że wartość akurat tego aktywa rośnie szybko, rośnie wolno albo gwałtownie yy, spada. Ja rozumiem, że dla młodych ludzi to może być fan, tylko to może być kosztowny fan. No właśnie, żeby być niemądrym po szkodzie, tylko przed, to lepiej być może tutaj wprowadzić jakieś zabezpieczenia. I już na koniec e, chciałam Państwa zapytać, bo od dzisiaj e, na Molo w Sopocie znowu obowiązują e, bilety. 10 złotych normalny, 5 ulgowy i ja sobie tak myślę, że szczęśliwe miasta i samorządy, które mają Mola. Zgadzają się Państwo z tym, czy nie? E, no ja osobiście nie jestem jakimś wielkim fanem Mola, takiego czy innego, więc bez, bez wskazywania dokładnie, o, o które miasto chodzi, ale no, jakby to opłaty są naturalne i, i, i ja się nie dziwię, że takie opłaty są wprowadzane, no bo mechanizm cenowy jest najlepszym mechanizmem, który reguluje z popyt i, i w, w sytuacji, gdy, gdy mamy do czynienia z, z czymś, co jest jak najbardziej ograniczone, bo generalnie miasta turystyczne oferując coś, co, co jest bardzo wartościowe, oferują em, z nieruchomości, czy, czy przestrzeń w atrakcyjnym miejscu, i ta przestrzeń jest, jest jak najbardziej ograniczona, więc w jakiś sposób trzeba, że tak powiem, od, odsiać yy, jednych turystów, czy tych, ty, którzy turystów są skłonni zapłacić od tych, którzy niektórzy nie cena jest, jest, jest tym, co powinno działać. Myślę, że powinniśmy na, być może, powinny być nawet droższe. <grym> to jeden dodatek, bo absolutnie się zgadzam z tym, o czym pan przed chwilą do, pan doktor przed chwilą powiedział. Natomiast trzeba pamiętać, że to jest infrastruktura, która wymaga m, od czasu do czasu jednak nakładów inwestycyjnych, żeby była utrzymywana w odpowiednim y, y, y, y, no, stopniu bezpieczeństwa mhm. i odpowiednim stanie. Więc na to też potrzebne są pieniądze, więc wydaje mi się, że absolutnie uzasadnione jest pobieranie opłat. Doktor Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, dziękuję. dziękuję. Doktor Piotr Bartkiewicz, ekonomista banku PKSA, dziękuję. Dziękuję. Michał Jakubik, Monika Suszek, Sylwia Zadrożna. Bardzo dziękujemy. Słonecznego weekendu życzymy i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.